Zawsze sobą, czasami to ból I zawsze próbowałem wybić się z domu Miałem parę marzeń, wszyscy przecież je mamy Jedno najważniejsze, chciałem być kochany Chciałem kochać, poddać siebie wszystko Dokonywałem wyborów, które były pomyłką Wśród rówieśników, niezrozumiany Widziany jako dziwak Albo jak przegrany leci, a ja, tak jak zawsze spokojny dzieciak dzieciach. W poszukiwaniu szczęścia, u schyłku tysiąclecia. Znalazłem w końcu szczęście, własną sercową enklawę. Choć słowa wciąż ty, choć wciąż myśli kula słowa. Czekając na miłość, nie mogąc się doczekać, zostałem prędzej ją od słowa, nie od człowieka. Z dnia na dzień coraz twarzy, lecz serca kucie, przestałem jednak wierzyć w prawdziwe ludzkie uczucie. Pojawiasz się ty, ty, a ze mną coś się dzieje Wszystko co było przedtem w tyle gdzieś maleje Każde marzenie teraz staje się urealnieniem Każdy mój oddech tylko do ciebie westchnieniem Me słowa zaprzeczeniem, Niepotwierdzeniem tego co było w mojej głowie Lecz nie cierpi moje ego, już nie cierpi moje serce Bo wiara znowu żyje, żyje, żyje wiara w miłość i codziennie żyje. Nicią przeznaczenia, kolejne moje dni. Wiem, co jest przede mną, wiem, że na zawsze Ty, ty mogę mówić, mogę krzyczeć tego, czego nie mogłem. Teraz wiara, teraz miłość, mego życia godłem. Ty sprawiasz, że dla ciebie wszystko, choć o nic nie prosisz. Potem, gdy wątpię w siebie, do niebios mnie unosisz. Pokazujesz, co znaczy miłość, chociaż nią wątpiłem, i teraz z tobą żyję, tak jak nadzieją żyłem.